Numer 149 podcastu Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek. Co w dzisiejszym podcaście? W dzisiejszym podcaście m.in. rozwiązanie konkursu z poprzedniej audycji, ale to na sam koniec. Na początek krótki serwis informacyjny Wiadomości. Tuż po nim przeniesiemy się do Detroit, z którego Łukasz Witkowski opowie o najnowszej amerykańskiej produkcji filmowej. Film w amerykańskich kinach, a już niedługo w Europie, w tym także w Polsce. Później rozmowa z trenerem Piotrem Tajsem z klubu Pure Health and Fitness. Dziś dowiemy się o zasadach oraz zaleceniach korzystania z sauny. Zapraszam do słuchania.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 Otóż w 9 minutach postaram się przedstawić Wam listę 9 wybranych filmów, z których wybiorę dla Was jeden, moim zdaniem najbardziej godne polecenia. Ten dziewiąty. W dzisiejszym serwisie informacyjnym komunikat, otóż od dnia 1 kwietnia nastąpi zmiana numeracji wybranych linii autobusowych komunikacji miejskiej w Lubinie. Autobusy linii podmiejskich otrzymają numerację trzycyfrową, zaś na liniach miejskich pojawią się autobusy linii 5 i 6. I tak linia numer 2 zmieni się w linię numer 102. Dotychczasowa linia 2A otrzyma numer 2, linia 2K Otrzyma numer 103, linia numer 3A, kursująca na linii stronie, w upecu stronie, otrzyma numer 5, linia numer 4A zostanie dołączona do kursowania linii numer 4 i otrzyma numer 4, linia numer 7A przekształci się w linię numer 6, linia numer 9A, otrzyma numer 100, linia numer 9K kursująca na trasie Kłopotów KGHM Kłopotów otrzyma numer 101. Numeracja pozostałych linii 1, 3, 4, 7, 8 i 9 pozostaną bez zmian. Informacje te możecie przeczytać także w autobusach komunikacji miejskiej oraz w poście do dzisiejszego podcastu. A teraz zapraszam już na ciąg dalszy dzisiejszej audycji.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 Już teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Detroit. Relacja Łukasza Witkowskiego, prosto z polskiego Detroit. Tym razem słyszymy o jednej z najnowszych amerykańskich produkcji filmowych podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com Na ekrany kina w Ameryce wszedł film zatytułowany Vanishing on the Seventh Street. Nie będę tego tłumaczył na język polski, dlatego że tak jak w przypadku filmu, filmu Dirty Dancing polscy tłumaczy, przetłumaczyli ten tytuł na "wirujący Seks. Także Vanishing on the Seventh Street może być przetłumaczony jako miasto, znikające miasto, albo przepadająca dzielnica, albo coś w tym stylu. Dlatego nie będę tego tłumaczył. Ale dlaczego mówię o tym filmie? Ano dlatego, że e, prawie w całości był kręcony w Detroit. E, swego czasu część autostrady e, numer 75 przebiegająca przez miasto Detroit była zablokowana, była e, zamknięta i tam właśnie porozrzucano samochody e, i między innymi e, też e, ubrania ofiar. nic więcej nie powiem a propos na jaki temat jest ten film, dlatego że nie chcę psuć wam zabawy, jeśli się wybierzecie do kina. E, no ale właśnie e, autostrada została zamknięta e, i tam kręcono m.in. ten film. E, kręcono też w niektórych lokacjach, w, któryś, w których już kiedyś e, były kręcone inne filmy, między innymi film zatytułowany Hoffa z Jackiem Nicholsonem w 1992 roku. Był kręcony w jednym z barów w Detroit i właśnie teraz Vanishing on the 7 Street. Też było tam kręcone. E, Niektóre sceny były nakręcane w studiach WXYZ, Channel 7, czyli lokalnej telewizji tutaj w Detroit. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu rozmawiałam z moim kolegą Andrzejem Miłoszem, który pracuje właśnie w tej telewizji. I między innymi właśnie ludzie, którzy pracują w tej telewizji, też brali udział, mieli bardzo, bardzo epizodyczne role, między innymi Erin Nicole, która jest tak zwanym traffic reporter, reporter czyli, czyli osobą opowiadającą o korkach w mieście, ale też pani Erin Nicole jest tak zwaną arena host dla Detroit Pistons, czyli osobą, która zabawia, rozmawia i prowadzi pozameczowe różne wydarzenia, czy, czy, czy zabawy właśnie podczas meczu, meczu w Detroit Pistons. Film to thriller. Nie wiem jeszcze, jak dobry, czy w ogóle dobry, czy warto rzeczywiście na ten film pójść. Ja na pewno go zobaczę, dlatego że jest kręcony, był kręcony w Detroit w rolach głównych. Hayden Christensen, którego na pewno pamiętacie z Gwiezdnych Wojen i John Leguizamo, który mi najbardziej się kojarzy z epoką lodowcową. No ale wam może z czymś innym się kojarzyć. Także jeśli chcecie zobaczyć Detroit, no z niezbyt dobrej strony na pewno, to zapraszam do obejrzenia Vanishing on the 7th Street. całość konferencji prasowej. Radio 7. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to to panował autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś marketer. serdecznie. nazywam się Andrzej Hiren i zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin. Cześć, mój starszych pilaf, Słuchajcie, Radia 9 Lubin. Mówi Chris Lee, Stroker. Słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie!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 tak, sauna na pewno nie jest polecana osobom, które mają nadciśnienie, żylaki, y, choroby układu y, sercowo-naczyniowego związane też właśnie z jakąś nieprawidłową pracą serca, osoby, które są po jakichś przeziębieniach osłabione, y, które mają jakąś podwyższoną temperaturę ciała, y, panie, które akurat mają y, miesiączkują, y, kobiety w ciąży również nie powinny chodzić do sauny.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 Olej, olej, olej, olej, ole, ole, Słuchajcie dziewiątki. Słuchajcie dziewiątki. Niech Wam pospadają portki. Oje! Oh yeah. Wytrwali słuchacze zapewne oczekują rozwiązania konkursu. Otóż w poprzednim podcaście w audycji numer 148 ogłosiłem konkurs, w którym główną nagrodą był model, doskonale odwzorowany model autobusu MAN Lions City G w skali 1 do 50, ufundowany przez portal infobus.pl. Pytanie konkursowe brzmiało, ile firma MAN sprzedała autobusów w roku 2010. Oczywiście odpowiedź mogliście znaleźć na łamach portalu infobus.pl, a prawidłowa odpowiedź brzmi 107. Firma MAN sprzedając właśnie 107 autobusów w 2010 roku zapewniła sobie tym samym 10% udział w rynku właśnie w branży autobusowej. Spośród wszystkich, a było kilkanaście prawidłowych odpowiedzi, główną nagrodę, czyli model autobusu MAN Lion's City G w skali 1 do 50 otrzymuje pani Irena. Pozostałe osoby, które wylosowały koszulki, dowiedzą się o tym mailem zwrotnym a także o sposobie odebrania nagrody. Mam nadzieję, że już wkrótce w moich podcastach będą również inne konkursy, w których będą do wygrania atrakcyjne upominki. Zapraszam więc do słuchania kolejnych audycji. Chcecie bajki? Oto bajka. Dawno, dawno temu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 nie muszę słuchać propagandy. No ale każda bajka ma jakiś morał. Nie, nie chcę żadnych bajek. A jak dorosnę, to będę sam opowiadał historie to takie prawdziwe. Od tamtego momentu minęło już wiele lat. Rafałek wyrósł i jak powiedział, tak zrobił. Przekonaj się sam. Podcast łosowisko www. Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka. Papa Cafe. Statystycznie najniebezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com numer 149 to już wszystko, co przygotowałem dla Was. A kolejny podcast o równym okrągłym numerze 150 już w niedzielę 3 kwietnia. Zapraszam do kolejnego podcastu. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!